Tematem obu naszych dzisiejszych wykładów są dni ostateczne To znaczy końcowy okres czasów ostatecznych Bezpośrednio poprzedzający przyjście Pana Jezusa Chrystusa Biblia mówi bardzo wiele na temat ostatecznych dni Można powiedzieć, że jest w Biblii bardzo mało ksiąg Które nie zawierają takich czy innych informacji na ten temat a musimy wiedzieć wszystko, co Biblia ma nam do powiedzenia, ponieważ na podstawie Biblii widzimy bardzo wyraźnie, że w tym okresie będziemy poddani wyjątkowej presji, ale będziemy także mogli skorzystać z niezwykłych możliwości. Jednak, aby móc je wykorzystać i nie ulec presji, jaka na nas będzie wywierana, musimy poznać to, co Słowo Boże nam oferuje. Ludzie mają problemy z proroctwami, ponieważ niektórzy je fałszywie wykrzywiają, nadużywają ich lub kładą na nie zbyt duży nacisk. W dziwny sposób je wykładają, podają różne daty i czynią wiele innych tego typu rzeczy. Prawdopodobnie słyszeliście, że w 1988 roku pewien prorok w Stanach Zjednoczonych przepowiedział datę przyjścia Pana Jezusa na konkretny dzień we wrześniu. Mam nadzieję, że wiecie o tym, iż nie przyszedł To mnie oczywiście nie zdziwiło Zdziwiłbym się natomiast, gdyby się stało inaczej Potem ten sam człowiek twierdził, że Jezus przyjdzie nieco później Do dzisiaj nie przyszedł Niestety takie rzeczy wywołują u niektórych ludzi uprzedzenia wobec prorostów To błąd W Biblii trudno znaleźć coś, co nie zostałoby przez kogoś przekręcone lub nadużyte tak dzieje się nawet z posłaniem Ewangelii. To, że jakaś prawda jest wypaczana, nie jest jeszcze wystarczającym powodem, aby ją odrzucać. Osobiście uważam, że istnieje pilna potrzeba, aby Kościół poznał to, co powinien wiedzieć i czego może się dowiedzieć o dniach ostatecznych. Kolejna ważna zasada w odniesieniu do tego zagadnienia jest zawarta w wypowiedzi Mojżesza, odnotowanej w V Księdze Mojżeszowej, rozdziale 29-28 wersecie. To, co jest zakryte, należy do Pana, Boga Naszego a co jest jawne do nas i do naszych synów w powieczne czasy, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego zakonu. Jest tutaj mowa o dwóch rzeczach – zakrytych, których Bóg nie objawia, i jawnych, objawionych przez Boga, po to, abyśmy je wypełniali. Problem z wypaczonymi proroctwami polega zwykle na tym, że prorokujący próbują odkryć sprawy zakryte – a nie są posłuszni temu, co zostało objawione. To jedna z szatańskich sztuczek. Zmagać zainteresowanie sprawami, których nie możemy poznać, abyśmy nie byli posłuszni temu, co wiemy. Patrząc na to, co Biblia mówi na temat ostatecznych dni, widzimy, że niektóre sprawy są w oczywisty sposób sprzeczne. Ten okres ma dwie strony, dobrą i złą, podobnie jak większość spraw we współczesnym świecie, które są częściowo dobre i częściowo złe niektórzy chrześcijanie nie mogą tego pojąć nie potrafią dostrzec jednocześnie obu stron mają skłonność do koncentrowania się na jednej stronie a zapominania o drugiej są tacy, którzy widzą tylko dobrą stronę są tacy, którzy widzą tylko dobrą stronę po jednym z podeszła do mnie kobieta i powiedziała Bracie Prince, czyż Biblia nie mówi, że wszystko staje się coraz gorsze? Odpowiedziałem, nie sądzę Biblia mówi, że pewne rzeczy będą coraz gorsze, a inne coraz lepsze Ja należę do tych, które stają się coraz lepsze Mam nadzieję, że wy też możecie tak o sobie powiedzieć W 60 rozdziale Księgi Izajasza jest fragment, który ukazuje ten kontrast Słowa te zostały skierowane do Syjonu. Pamiętajcie, że Syjonem jest przede wszystkim Jerozolima i Żydzi, ale Słowo Boże nazywa także Syjonem wszystkich Bożych ludzi, włączając w to wierzący Kościół Jezusa Chrystusa. Księga Izajasza, rozdział 60, wersety od pierwszego do trzeciego.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 Ciemność okrywa ziemię i mrok narody. Wierzę, że to jest prawdą i ciemność będzie się coraz bardziej pogłębiać, ale wśród tej głębokiej ciemności światłość i chwała rozbłysną nad ludem Bożym. W miarę upływu czasu kontrast między Bożym ludem a ludźmi z tego świata będzie coraz bardziej wyraźny. To nie jest pierwszy przypadek kontrastu między jasnością a ciemnością uwidoczniony w historii. Na przykład wśród dziewięciu plag egipskich była także plaga ciemności zesłana przez Boga na Egipcjan. Jest ona opisana w drugiej księdze Mojżeszowej, dziesiątym rozdziale w wersetach od 21 do 23. W tym samym czasie Izraelici mieszkający w Egipcie mieli światło. Rzekł więc Pan do Mojżesza, wyciągnij rękę swoją ku niebu i nastanie nad całą ziemią egipską ciemność tak gęsta, że będzie można jej dotknąć. Możecie sobie wyobrazić ciemność tak głęboką, że można jej dotknąć I wyciągnął Mojżesz swą rękę ku niebu I nastała gęsta ciemność w całej ziemi egipskiej przez trzy dni Przez trzy dni nie widział jeden drugiego I nikt nie mógł wstać z miejsca swego Ale wszyscy synowie izraelscy mieli światło w siedzibach swoich U Boga jest to możliwe On potrafi pogrążyć świat w ciemności Dając jednocześnie światło swojemu ludowi w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 15 rozdziale, 5 wersecie Odnotowana jest obietnica, jaką Bóg dał Abrahamowi Ona również rzuca światło na tę sprawę 15 rozdział, 5 werset Potem wyprowadził go na dwór, to było w nocy I rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli może się je policzyć I rzekł Pan do niego, do Abrahama tak liczne będzie potomstwo Twoje. Bóg obiecał, że potomstwo Abrahama będzie jak gwiazdy, jeśli chodzi o liczebność, ale również pod innym względem. W trzecim rozdziale listu do Galacjan Paweł pisze do chrześcijan wywodzących się z Pogan, że przez wiarę w Jezusa Chrystusa są potomkami Abrahama. Ta obietnica odnosi się do wszystkich prawdziwych wierzących. Wiele lat temu Bóg pokazał mi pewną prawdę, co doprowadziło do bardzo dramatycznej konfrontacji, której nie byłem w stanie wcześniej przewidzieć. Nauczałem wtedy w ostatnim kościele, którego byłem pastorem. To było w Seattle, w stanie Washington. Tak naprawdę nigdy nie byłem powołany na pastora i myślę, że mój zbór uświadomił to sobie wcześniej niż ja. Ale w tamtych czasach nie było zbyt dużego wyboru. Mogłeś być albo pastorem, albo ewangelistą. Właściwie nie uznawano wtedy innych funkcji w Kościele. Prorocy czy apostołowie byli wówczas postaciami z zamieszłej przeszłości i dopiero później się pojawili. Przemawiałem wtedy w czasie nabożeństwa uwielbiającego, a w tamtych czasach bardzo niewielu ludzi wiedziało, czym jest prawdziwe uwielbianie. Śpiewaliśmy pieśni, chwaliliśmy Pana i nazywaliśmy to uwielbianiem. Nie mieliśmy pojęcia, czym jest prawdziwe uwielbianie Zdziwilibyście się, jak daleko zaszliśmy od tamtej pory Oczywiście mamy przed sobą jeszcze długą drogę Ale kiedy patrzę wstecz, jestem zdumiony, jak daleko zaszliśmy Nie uwierzylibyście, jakimi byliśmy ignorantami Ja zostałem zbawiony w 1941 roku i stałem się zielonoświątkowcem Dziękuję Bogu za zielonoświątkowców, bo wiele im zawdzięczam ale aż trudno uwierzyć, jakimi byliśmy wtedy ignorantami. Nawet gdyby ktoś nam podał demona na talerzu, nie wiedzielibyśmy, co to jest. Wczoraj miałem wykład na temat postu, ale w tamtych czasach, gdy ludzie usłyszeli, że poszczę raz w tygodniu, patrzyli na mnie, jakbym przyleciał z Marsa. W każdym razie kazanie, o którym mówię, miało miejsce w moim zborze w Seattle w 1963 roku. Któregoś dnia Pan powiedział do mnie... Czy mógłbyś mi powiedzieć, do kogo należy ten zbór? Odpowiedziałem, Panie, mam nadzieję, że do Ciebie, ale nie jestem o tym za bardzo przekonany. Duch Boży stąpił na mnie, a było to w tym okresie, kiedy nagrywaliśmy moje wykłady podczas nabożeństw. Dlatego wiem, co wtedy mówiłem, bo mogłem to później przesłuchać. Temat mojego wykładu był następujący. Nie jest ważne, co robi diabeł. Ostatnie słowo i tak należy do Boga. W pewnym momencie poczułem, że przechodzę samego siebie. Coś na mnie zstąpiło. Poczułem w sobie odwagę. Powiedziałem, nie jest ważne, co robi diabeł. Ostatnie słowo i tak należy do Boga. Wtedy Bóg nasunął mi biblijny przykład, ilustrujący to, o czym mówiłem. Powiedziałem, Egipt miał swoich magików, ale Bóg miał Mojżesza. Bal miał swoich proroków, ale Bóg miał Eliasza. Potem dodałem, kiedy Bóg chciał pokazać Abrahamowi, jakie będzie miał potomstwo, wyprowadził go w nocy na dwór, pokazał mu gwiazdy i powiedział, że tylu będzie miał potomków. Kiedy inne światła świecą i jest jasno, to gwiazd nawet nie widać, ale kiedy zgasną i panuje głęboka ciemność, wtedy gwiazdy świecą najjaśniej. Właśnie tak będzie wyglądał Boży Lud przy końcu czasów ostatecznych. Przekonałem się, że szatan szczególnie nie lubi zwiastowania pewnych rzeczy, a ta jest chyba na pierwszym miejscu na jego liście. Nie będę teraz przytaczał w szczegółach całej tej historii. Jest ona nagrana na kasetach dotyczących uwolnienia i demonologii. W każdym razie, kiedy to mówiłem, młoda kobieta grająca na pianinie podczas porannego nabożeństwa uwielbiającego, siedziała po lewej stronie naprzeciwko mnie, na ławce. Nagle, pod wpływem gwałtownego, demonicznego ataku, wydała z siebie przeciągły krzyk, upadła na podłogę pod samą mównicą i dręczona przez demona leżała tam w bardzo nieeleganckiej pozie. Dla mnie to była konfrontacja. Wiedziałem, że teraz muszę praktycznie udowodnić to, o czym mówiłem, albo muszę przestać o tym głosić. Dzięki Bogu, przy pomocy mojej drogiej pierwszej żony, Udało nam się to udowodnić. Na oczach wszystkich wygnaliśmy demona z tej kobiety. Nigdy nie widziałem ludzi z szerzej otwartymi oczami ze zdziwienia niż moi zborownicy w tamtej chwili. Nie będę już więcej o tym mówił, bo nie należy to do naszego tematu, ale przypomina mi się ta historia zawsze, kiedy mówię o Abrahamie i jego potomkach. To wydarzenie stanowiło punkt zwrotny w całej mojej służbie. Opowiedziałem o tym wszystkim po to, aby podkreślić, że w ciemności możemy jasno świecić. To jest naszym obowiązkiem. Im bardziej świat pogrąża się w ciemności, tym jaśniej powinniśmy świecić, reprezentując Pana. Inny aspekt zasady przeplatania się dobra ze złem jest uwidoczniony w podobieństwie o pszenicy i konkolu, które na pewno większość z Was zna. Znajdujemy je w trzynastym rozdziale Ewangelii Mateusza. Zapewne pamiętacie, że słudzy zapytali właściciela pola, czy powinni wyrwać konkol. Właściciel odpowiedział, żeby tego nie robili, bo wyrywając konkol, mogliby powyrywać też pszenicę. Następnie dodał, Ewangelia Mateusza, rozdział 13, werset 30. Pozwólcie obydwom mruść razem aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieście do mojej stodoły. W dalszej części rozdziału Jezus wyjaśnił to podobieństwo. Rozdział 13, wersety 38 i 39. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa. Konkol zaś to synowie złego, szatana. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł. A żniwo to koniec świata. Żęcy zaś to aniołowie. Widzimy, że synowie królestwa i synowie złego koegzystują, żyją obok siebie aż do końca świata. Nawiasem mówiąc, Bóg nie wymaga od nas, abyśmy rozróżniali, kto jest kim. To zbyt trudne. Tylko aniołowie będą w stanie to zrobić. Każdy z nas powinien badać swoje własne życie. Pszenica i konkol wyglądają podobnie, dopóki nie zbadamy ich owoców. Pszenica wydaje owoc przenoszący życie Owoc konkolu zawiera truciznę i w rezultacie powoduje śmierć To będzie wyznaczało linię podziału między prawdziwymi chrześcijanami A tymi, którzy tylko tak siebie nazywają Ale aż do końca tego wieku będą oni wspólnie koegzystować Kolejnym interesującym faktem jest to, że te same warunki klimatyczne, które powodują dojrzewanie pszenicy, sprawiają również dojrzewanie konkolu. To dzieje się dzisiaj. Dojrzewa zarówno dobro, jak i zło. Nie można tego rozdzielić. Jeśli chcemy, aby pszenica dojrzewała, musimy pozwolić, aby konkol też dojrzewał. To niemożliwe, aby słońce świeciło tylko na pszenicę Dzisiaj jest to bardzo realne, dojrzewa zarówno dobro, jak i zło Po raz pierwszy przyjechałem do Nowej Zelandii w 67 roku Było tu jak w raju Spokojny, uczciwy, posłuszny Bogu, żyjący w pełnej harmonii naród nie muszę wam mówić, że dzisiaj jest to zupełnie inny kraj. Co się dzieje w Nowej Zelandii? Dojrzewa pszenica i konkol dojrzewa. Możemy powiedzieć, Boże, nie chcemy konkolu, ale Bóg mówi, że jeśli chcemy, aby pszenica dojrzała, to musimy się przygotować na to, że konkol też będzie dojrzewał. Jak nazwalibyśmy klimat, który pozwala obu dojrzewać? Według mnie można go nazwać jednym słowem. Przyzwolenie. Dzisiaj wolno prawie wszystko, zarówno w świecie, jak i w Kościele. Zakazy i ograniczenia są usuwane i dzięki temu ujawnia się prawdziwa natura każdego człowieka. To jest proces, który trwa. Przeczytajmy fragment z objawienia Jana. Który do tego nawiązuje. W 22 rozdziale Objawienia, ostatnim rozdziale Biblii, mamy jeszcze jeden obraz końca czasów ostatecznych. Księga Objawienia Jana, rozdział 22, wersety od 10 do 12. I rzecza do mnie.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 Inny przekład tego wersetu mówi Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi I plugawy, niech jeszcze plugawi A sprawiedliwy, niech jeszcze wypełni sprawiedliwość A święty, niechaj się jeszcze uświęci Byłem zdumiony, że Biblia mówi coś takiego Ale taki jest proces dojrzewania pszenicy i konkolu to prawie tak, jakby Bóg mówił do grzesznika. Dalej, czyń tak. Pokaż swoją prawdziwą naturę, bo już Ci niewiele czasu zostało. Często mamy problemy ze zrozumieniem grzechu i zła. To oczywiście nie jest problem, który ja mogę rozwiązać, ale faktem jest, że nawet grzesznik służy wypełnieniu Bożych planów. Czy wiecie o tym? Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że nawet szatan jest jednym z najbardziej użytecznych narzędzi w ręku Boga? On wykonuje wiele użytecznych prac na rzecz Boga, na przykład poddawanie nas próbom. Biblia mówi, radujcie się, kiedy jesteście poddawani próbom. W Księdze Przypowieści, 16 rozdziale, 4 wersecie jest powiedziane, Pan wszystko uczynił dla swoich celów, nawet bezbożnego na dzień sądu. Grzesznik jest częścią Bożego planu. Boża prawda objawi się zarówno w człowieku grzesznym, jak i sprawiedliwym. To był mały wstęp do naszego wykładu, w którym chciałem uwypuklić współistnienie światłości i ciemności, dobra i zła, pszenicy i konkolu. To nie jest uproszczony proces, jakim chcielibyśmy go widzieć, gdzie dobro bujnie się rozrasta, a zło jest niszczone. To nie tak. Wszyscy chcielibyśmy otrzymać zapewnienie, że nie jesteśmy konkolem, ale tak nie będzie. To będzie bardziej skomplikowane. Będziemy musieli być bardzo czujni. Wiele fragmentów Pisma Świętego odnoszących się do tego okresu zaleca, abyśmy byli czujni, uważni i strzegli się. W trzynastym rozdziale Ewangelii Marka, gdzie Jezus mówi na temat dni ostatecznych, słowo czujny pojawia się czterokrotnie. W ostatnim wersecie Jezus mówi do uczniów, to co wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie, bądźcie uważni i bądźcie czujni. Miejcie się na baczności, nie traktujcie tych spraw powierzchownie. Otwórzmy teraz trzeci rozdział drugiego listu do Tymoteusza, który skupia się przede wszystkim na tym okresie. Chciałbym, żebyśmy przejrzeli go bez dłuższego zatrzymywania się na poszczególnych fragmentach i spróbowali uchwycić główny obraz, jaki się z niego wyłania. Zacznijmy od wersatu pierwszego. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Paweł pisze do Tymoteusza, że może być pewny, iż przy końcu czasów ostatecznych nastaną bardzo trudne czasy. Ciekawą rzeczą jest to, że w przekładzie Biblii, z którego ja korzystam, na marginesie tego wersetu jest podane tłumaczenie alternatywne, które brzmi, czasy stresu. To interesujące, że do czasu II wojny światowej Pojęcie stresu w ogóle nie funkcjonowało. Mogłeś iść do lekarza dziesięć razy i nie przyszłoby mu to do głowy, żeby ci mówić o stresie. W dzisiejszych czasach, zanim wejdziesz do gabinetu, już o tym usłyszysz. Czyż nie jest tak? Nie sądzę, aby lekarze się mylili. Po prostu dzieje się to, co zostało przepowiedziane w Słowie Bożym. Bez wątpienia ja i Ruth stale musimy staczać bój ze stresem. Chciałbym się przy okazji podzielić z Wami pewną tajemnicą, którą odkryliśmy. Na ostatniej taśmie z serii aktualności dzielimy się naszymi doświadczeniami na temat stresu. Wspominamy tam o naszej znajomej, żonie jednego z kaznodziejów, którą przez trzy lata stale nękały różne choroby i problemy. Kiedy szła do lekarza, ten stale odpowiadał jednym słowem – stres. Kiedyś powiedziała mu, Panie doktorze, proszę mi nie mówić o stresie, bo jestem chrześcijanką. Potem nawiedził ją Pan. Trwało to dwie godziny. Opowiedział jej, czym jest stres. Stres jest osobą i 90% mojego ludu zmaga się z nią, powiedział. Innymi słowy, stres jest złą duchową osobą. Uświadomienie sobie faktu, że jest to osoba, wszystko zmienia. Ta siostra poszła do kościoła, w którym usługiwał jej mąż i złożyła świadectwo. Jest to dobry kościół charyzmatyczny. Kiedy zapytała tamtejszych ludzi, jak wielu z nich czuje, że potrzebują wyzwolenia od stresu, natychmiast wyszło do przodu 90% ludzi a więc szacunki Pana były dokładne. Do przodu wyszedł także jeden bardzo mocny w wierze chrześcijanin. Wtedy pomyślała, że chce jej pomóc w usłudze, ale okazało się, że on także potrzebował pomocy. Na wspomnianej kasecie aktualności dokładnie omawiamy, w jaki sposób postępujemy ze stresem. Te wydarzenia miały miejsce już ponad rok temu I muszę powiedzieć, że nasze życie uległo zmianie Widzimy więc, że trudne czasy, czasy stresu Już są naszym udziałem Ale Bóg ma na to swoją odpowiedź Nie chcę się na tym dzisiaj dłużej zatrzymywać Chcę tylko podkreślić, że twierdzenie, iż nastaną trudne czasy Okazało się prawdziwe Co jest źródłem tych problemów? Jaki jest ich korzeń? Odpowiedź leży w ludzkiej naturze człowiek jest ich źródłem to nie energia nuklearna czy bomby a nawet nie AIDS ich źródłem jest zepsucie biorące swój początek w ludzkim sercu przekonałem się, że zepsucie jest nieodwracalne Jeśli weźmiesz owoc, który zaczął się psuć i włożysz go do lodówki, to spowolnisz proces psucia się, ale nie jesteś w stanie go odwrócić. To samo dotyczy ludzkiej natury. Grzech zepsuł nas wszystkich. To skażenie nadal postępuje, pogłębia się i nie ma sposobu, aby je zatrzymać. Bóg w swojej mądrości nawet nie próbuje go zatrzymać Ale stwarza coś zupełnie nowego Jeśli ktoś jest w Chrystusie Nowym jest stworzeniem Nie łata starego Religia przypomina wkładanie owoców do lodówki Powoduje, że zepsucie nie postępuje tak szybko ale nie potrafi go powstrzymać. Taki jest obraz postępującego zepsucia w dniach ostatecznych. Wierzę, że jest w tym logika, w pewnym sensie wręcz naukowa logika. Musi tak być. Nie ma szans, aby to zmienić. Musimy się do tej sytuacji tylko odpowiednio odnieść. W następnych wersetach Paweł mówi, że ludzie będą samolubni i chciwi. Wymienia 18 tego typu oznak moralnej degeneracji. Czytając je, Chciałbym, abyście się zastanowili, ile z nich jest wyraźnie widocznych w naszej współczesnej kulturze. Ja mam teraz prawie 75 lat i dlatego już dość długo obserwuję, co się dzieje na świecie. Muszę powiedzieć, że pamiętam czasy, kiedy świat był zupełnie inny. Dorastałem w Wielkiej Brytanii w okresie pomiędzy dwoma światowymi wojnami. I gdyby ktoś powiedział mi w 1935 roku, jaka będzie Wielka Brytania w roku 85, to chyba bym mu nie uwierzył. Brytyjczycy mieli na sumieniu wiele złych rzeczy, ale generalnie byli narodem posłusznym Panu. Był porządek, prawo było respektowane. Policja była szanowana Ludzie płacili swoje rachunki Sprzedawcy gazet zostawiali je czasem przed pubem I nie bali się, że ktoś zabierze gazetę I nie zostawi za nią pieniędzy Nikt ich nie kradł Jeśli ktoś włamał się do samochodu I ukradł damską torebkę Była to wiadomość na pierwszą stronę gazet Wiem, że większość z was nie pamięta tych czasów Niestety, obecne pokolenie nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, jak bardzo wszystko się zmieniło. Przeczytajmy teraz listę oznak degeneracji ludzkości wymienioną przez Pawła. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, Pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłący więcej rozkosza niż Boga. Zwróćcie uwagę, od czego ta lista się zaczyna i na czym się kończy. Zaczyna się i kończy na tym, co ludzie miłują. Tak naprawdę naszym zachowaniem kieruje to, co kochamy. Na początku są wymienieni ludzie miłujący samych siebie i pieniądze, czyli chciwi, a na końcu miłujący rozkosze. Jakże dokładnie te trzy określenia opisują współczesny świat miłość samego siebie, miłość pieniędzy, miłość rozkoszy. Pozostałe przymiotniki opisują jakąś formę dumy. Na początku miłujący samych siebie, miłujący pieniądze i następnie chełpliwi, pyszni i bluźnierczy. A przy końcu zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosza niż Boga. Niektórzy z Was mogą powiedzieć, że tacy ludzie nie chodzą do kościoła, ale to nieprawda. Chodzą. Paweł mówi o tym w następnym, piątym wersecie. Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy greckie słowo użyte tu przez Pawła a przetłumaczone jako pobożność nigdy nie zostałoby przez niego użyte w stosunku do jakiejś pogańskiej religii mógł go użyć tylko w odniesieniu do religii uznającej prawdziwego Boga tacy ludzie tylko przybierają formę pobożności zewnętrznie robią wrażenie sprawiedliwych i wierzących w związku z takimi ludźmi Paweł daje pożyteczną radę. Tych się wystrzegaj. Jako ten, który przez wiele lat jest w służbie pańskiej, powiedziałbym to w ten sposób. Nie trać czasu na takich ludzi. Są inni, w których o wiele bardziej warto zainwestować. W czasie podróży po krajach zachodnich przekonałem się, że pastorzy poświęcają zbyt wiele czasu ludziom, którzy nie są tego warci. W tym samym czasie w innych częściach świata żyją ludzie, którzy dosłownie czekają na to, żeby po raz pierwszy w życiu usłyszeć prawdę. Na takich ludzi, mówi Paweł, nie trać czasu. Co to znaczy, że ich życie jest zaprzeczeniem mocy pobożności? Myślę, że ta lista stanowi jasną odpowiedź. Korzeniem tego zła jest miłość własna, samolubstwo. Od niego pochodzą wszystkie inne wymienione problemy. A samolubstwo jest główną cechą naszej kultury szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych na jedno gospodarstwo domowe przypada średnio 1,7 człowieka mniej niż dwie osoby na jeden dom dlaczego tak jest? bo ludzie nie potrafią żyć razem nie potrafią współżyć co jest tego przyczyną? miłość własna ktoś powiedział, że obecne pokolenie można nazwać pokoleniem egoistów ciekawe co po nim nastąpi może będzie lepiej? Słuchajcie teraz uważnie. Jeśli głównym problemem dzisiejszych czasów jest miłość własna, a ludzie chcą zachować formę pobożności, ale nie uznają jej mocy w swoim życiu, to co będzie głównym problemem w ich życiu? oczywiście miłość własna pobożność, której brakuje mocy nie może poradzić sobie z miłością własną ponieważ nasze ja jest korzeniem wszystkich innych problemów czy to możliwe, że tak wielu z nas chodzących do kościoła jest samolubami? Trzymamy się pewnych form zachowania. Odcinamy się od pijaństwa i otwartej niemoralności. Chociaż w kościele jest dzisiaj bardzo wiele niewyznanej niemoralności. Jeśli nawet uwolnimy się od grzechów takich jak alkoholizm, nikotynizm czy narkomania, to niekoniecznie uwolnimy się od miłości własnej. Być może będziemy nieco mniej rzucać się w oczy niż inni miłujący siebie ludzie, ale w naszym życiu nadal będziemy się skupiać na sobie samych. Nadal będziemy myśleć o tym, co Bóg dla mnie robi, co ja z tego mam. Według mojego zrozumienia, Słowo Boże odcina się od takich ludzi, jako od tych, którzy przyjmują formę pobożności, ale nie wykorzystują jej mocy do rozprawienia się z korzeniem zła w swoim życiu. To nieważne, że chodzą do kościoła, są charyzmatykami, chrześcijanami ewangelikalnymi czy katolikami. Czy ten opis pasuje może do ciebie? Bracie i siostry, czy to odnosi się do was? Czy czasem to nie wy jesteście tymi, którzy chodzą do kościoła co niedziela, którzy uczestniczą w studiach biblijnych, ale ich życie jest skupione na sobie samych, na tym, co ich, co jest dobre dla nich i co oni będą z tego mieć? Pewien niewierzący powiedział kiedyś do mnie, wy chrześcijanie zamiast ciągnąć nas do kościoła powinniście się zastanowić, dlaczego nie chcemy tam sami przychodzić wynika z tego, że nie chcą przychodzić z powodu tego, co tam widzą. Taki jest obraz ostatecznych dni. To nie jest obraz ludzi całkowicie niereligijnych. Nie. To obraz ludzi religijnych, którzy nigdy nie uwolnili się od miłości własnej. Pozwólcie, że zapytam Was, dla jakiego celu w tej chwili tak naprawdę żyjecie? Co jest centralną sprawą Waszego życia? Czy jesteście nią Wy sami, Wasze ja? Kiedy ostatnio złożyliście dla kogoś jakąś prawdziwą ofiarę? Coś takiego, co Was kosztowało? Czy też Wasza religijność nic Was nie kosztuje? Czuję, że Duch Święty jest tutaj obecny i wskazuje na wiele dziedzin w naszym życiu zdominowanych przez samolubstwo. 19 wieków temu Jezus rozkazał swoim uczniom iść na cały świat, zwiastować Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. A dzisiaj, prawie 20 wieków później, prawie połowa świata nadal jej nie słyszała. Czy dzieje się tak dlatego, że jest to niewykonalne? Nie, to jest możliwe, zwłaszcza przy współczesnych środkach komunikacji. Jednak to wymaga ofiary. Złożenia w ofierze swojego czasu, siły, czy nawet życia lub zdrowia. Bo przecież jest na świecie wiele szkodliwych dla zdrowia miejsc, w których nigdy nie słyszano Ewangelii. Jednym z powodów, dlaczego Ewangelia tam nie dotarła, jest to, że są to miejsca niebezpieczne i nikt nie chce tam pojechać. Chyba brat Andrzej powiedział kiedyś, że Jezus nakazał iść na cały świat i do wszystkich narodów, ale nie wspominał nic o powrocie. Jezus nie powiedział idźcie, ale tylko pod warunkiem, że będziecie mogli wrócić. On po prostu powiedział idźcie. Bracia i siostry, dam wam radę. Jeśli chcecie być nieszczęśliwi, to bądźcie samolubni. Jeśli chcecie być sfrustrowani i mieć poczucie niespełnienia, to skupiajcie się na sobie samych. Idźmy dalej. W wersetach szóstym i siódmym mamy kolejny obraz. Nie będziemy się nad nim dłużej zatrzymywać. Niegodziwi nauczyciele robiący pieniądze na naiwnych kobietach. Czy to ma miejsce dzisiaj na Zachodzie? Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, wersety szósty i siódmy. Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usiedlają kobiety opanowane przez różne porządliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Tacy ludzie głoszą interesujące doktryny, tak bardzo skomplikowane i osobliwe, że nie można ich pojąć. Można ich długo słuchać i nigdy nie dość prawdy. W czasach, kiedy ja byłem zielonoświątkowcem, było nie do pomyślenia, ażeby zielonoświątkowiec mógł być bogaty. Kiedy zostawało się zielonoświątkowcem, trzeba było pożegnać się z powodzeniem i bogactwem. To było prawie 50 lat temu nie byłbym w stanie nawet dopuścić myśli, że głoszenie Ewangelii mogłoby być sposobem zarabiania pieniędzy. Ale z własnego doświadczenia i na podstawie Biblii przekonałem się, że jest w niej wiele ostrzeżeń przed używaniem Ewangelii do wyciągania od ludzi pieniędzy. Każdy, kto potrafi uzdrowić jedną osobę na 300, może zrobić na tym pieniądze. Ludzie bardzo pragną uzdrowienia. Jeśli zapowiesz studium biblijne i będziesz mówił o konieczności ponoszenia ofiar, to zgromadzisz 50 osób. Lecz jeśli zapowiesz, że będziesz się modlił o chorych, przyjdzie i 500 ludzi. To jest jeden z aspektów egoizmu. Ludzie idą na takie zgromadzenie, gdzie mogą otrzymać coś dla siebie. W większości z was nie muszę tłumaczyć, że są tacy, którzy zrobili wielkie pieniądze na głoszeniu Ewangelii, zwłaszcza wykorzystując naiwność kobiet. Mam nadzieję, że nie ma tutaj naiwnych kobiet. Przejdźmy teraz do kolejnej bardzo wyraźnej cechy charakteryzującej ostateczne dni. Przypuszczam, że każdy, kto żyje przynajmniej 30 lub 40 lat, zgodzi się z tym, że jest nią rozplenienie się okultyzmu we wszelkiej postaci. Nie jest on praktykowany skrycie, ale w sposób otwarty. Mówi się o tym w głównych programach telewizyjnych. Okultyzm stał się modny żona poprzedniego prezydenta Stanów Zjednoczonych była pod kontrolą wróżki. Jak wynika z doniesień, większość decyzji samego prezydenta była podejmowana pod wpływem rad tej wróżki udzielanych żonie. Takie rzeczy miały już miejsce wcześniej, choćby za czasów Abrahama Lincolna, ale nigdy nie odbywały się publicznie w sposób tak jawny. Dzisiaj ludzie się tego nie wstydzą. Są tym zachwyceni. Ludzie szukają guru i szamanów, których bardzo szanują. Niektórzy z nich zarabiają mnóstwo pieniędzy.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 dwoma egipskimi magikami, którzy przeciwstawiali się Mojżeszowi i Aaronowi. Jeśli wrócimy do drugiej Księgi Mojżeszowej, rozdziału siódmego i następnych, to przekonamy się, że Bóg wyposażył Mojżesza w możliwość dokonania trzech nadnaturalnych znaków, aby poświadczyć jego posłanie. Bóg nigdy nie posłał żadnego proroka z posłaniem Bez mocy dokonania nadnaturalnych znaków Pierwszy z nich polegał na włożeniu ręków za nadrze Która po wyciągnięciu była pokryta trądem Po ponownym włożeniu i wyciągnięciu została uzdrowiona Możecie zapytać, do czego to potrzebne? Jednym z powodów jest to, że coś takiego przyciąga uwagę Jeśli potraficie robić coś takiego, to zawsze będziecie mieli widownię nie jestem całkowicie pewien, ale na pewno przez to Bóg pokazał Mojżeszowi, że jest Panem życia i śmierci, ponieważ trąd jest śmiercią za życia. Następnie Bóg powiedział do Mojżesza, nie możesz iść do Egiptu bez niczego. Co trzymasz w ręce? Mojżesz odpowiedział, tylko pasterską laskę. Rzucił na ziemię, powiedział Pan. Kiedy upadła na ziemię, zamieniła się węża. Mojżesz musiał uciekać przed własną laską. Nawet nie zdawał sobie sprawy z tego, jaką moc trzymał w ręce. Wielu chrześcijan również nie zdaje sobie z tego sprawy. Mówią, panie, ja niczego nie mam. Ale Bóg mówi, co to jest? Rzuć to na ziemię i patrz, co się stanie. Potem Bóg powiedział do Mojżesza, aby podniósł węża za ogon. Tutaj w Nowej Zelandii chyba nie macie węży ale każdy, kto wie coś na ich temat, zdaje sobie sprawę, że nie można ich chwytać za ogon. Przypuszczam, że Mojżesz uczynił tu raczej ostrożnie i kiedy chwycił, wąż zamienił się ponownie w laskę. Bóg powiedział, że to było wszystko, czego Mojżesz potrzebował, a następnie dodał, żeby pamiętał o tym, iż w razie jakichś dalszych problemów może zamienić wodę w krew. Mówię poważnie, niczego nie wymyślam. To wszystko jest tam napisane. Tak więc Mojżesz zabrał Arona, który był dobrym mówcą i poszli do Faraona. Powiedzieli mu, Pan, Bóg Hebrajczyków przysłał nas, aby ci powiedzieć, żebyś wypuścił jego lud. Skąd mogę wiedzieć, odpowiedział faraon i było to rozsądne pytanie, skąd mogę wiedzieć, że rozmawialiście z Bogiem? Wtedy Bóg powiedział Mojżeszowi, rzuć laskę na ziemię i laska zamieniła się w węża. To musiało zrobić na faraonie wrażenie, na mnie by zrobiło. Ale Faraon powiedział, zaczekajcie chwileczkę, zobaczymy, co potrafią moi magicy, a byli i Ambres. Kiedy przyszli ze swoimi laskami, Faraon powiedział, Oto co zrobił Mojżesz, a co wy potraficie? Odpowiedzieli, że potrafią to samo. Rzucili swoje laski i one zamieniły się w węże. Możecie w to uwierzyć? Muszę wam powiedzieć, że nie wszystkie nadnaturalne znaki pochodzą od Boga. Wiele ponadnaturalnej mocy nie pochodzi od Boga, chociaż omawiana historia zakończyła się w ciekawy sposób. Wąż Mojżesza połknął egipskie węże. Nie wiem, czy sobie kiedyś próbowaliście wyobrazić, jak ci magice odchodzili stamtąd bez lasek. A laska Mojżesza była grubsza i silniejsza niż na początku. Mówię o tym po to, aby wskazać na fakt, o którym pisze Paweł, iż tak jak magicy przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo w ostatecznych dniach ci, którzy praktykują okultyzm, będą przeciwstawiali się posłaniu Ewangelii. Czy to prawda? Tak, to prawda. Chcę Wam powiedzieć, że z tego wypływa praktyczna nauka. Zwycięstwo nie zostanie osiągnięte dzięki teologii czy teologicznym dysputom, ale w wyniku działania mocy. Paweł mówi, że Królestwo Boże nie zasada się na słowie, ale na mocy. Tego właśnie potrzebujemy. Aby wygrać walkę, musimy mieć nadnaturalną moc. Jezus powiedział uczniom, że daje im moc nad wszelką mocą nieprzyjaciela. Jezus nie powiedział, że wróg nie ma mocy, ale powiedział, że daje im większą władzę niż moc przyjaciela. To absolutna prawda, że dzisiaj na całym świecie, w jednym kraju po drugim, pojawiają się ludzie praktykujący okultyzm, rzucając w ten sposób wyzwanie Kościołowi. Przeczytajmy jeszcze jedno stwierdzenie. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział trzynasty, werset. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając W większości przekładów Biblii ten werset jest przetłumaczony w ten sposób, ale w oryginalnej greckiej wersji słowo przetłumaczone jako oszuści brzmi czarownicy, to znaczy magicy są to ludzie używający czarów, rzucający urok w celu sprawowania władzy nad innymi ludźmi. Tak więc ponownie podkreślone jest znaczenie okultyzmu. Jest on cechą wyróżniającą ostateczne dni. Lepiej, żebyśmy o tym pamiętali, bo na pewno się z nim spotkamy. Brałem udział w nabożeństwie w Jorku, w Anglii. Atmosfera była bardzo ciężka i nie mogłem się przez nią przebić. Dlatego poprosiłem ludzi, aby wyznawali Jezusa jako Syna Bożego. Zauważyłem, że dwie kobiety nie poruszały nawet wargami. Normalnie, jako dobrze wychowany Brytyjczyk, przeszedłbym nad tym do porządku dziennego. ale tym razem coś się we mnie poruszyło i zapytałem te dwie kobiety, dlaczego nie powtarzają słów wyznania. Popatrzyły na mnie, pomyślały przez chwilę i wyszły. Czy wiecie, kim one były? Czarownicami. Były w tym zgromadzeniu po to, aby je związać. Bóg pokazał mi, że muszę pozbyć się ich z tego zgromadzenia, aby mogło ono osiągnąć Boży cel. Musimy być świadomi tych rzeczy. Przejdźmy teraz do tego, co czeka chrześcijan w dniach ostatecznych. Drugi list do Tymotusza, trzeci rozdział, wersety od 10 do 11. Lecz Ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami. Następnie wymienia, gdzie go to wszystko spotkało i dodaje. A z wszystkich wyrwał mnie Pan. W wersecie 12 Paweł mówi Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie Prześladowanie znosić będą To jest bardzo wyraźne ostrzeżenie dotyczące szczególnie czasów ostatecznych Musimy spodziewać się, że napotkamy sprzeciw i prześladowania To już jest na porządku dziennym Czy to was szokuje? Czy ktoś mówi wam kiedyś o tych sprawach w waszym kościele? Na zakończenie powiemy, jak sobie z tym radzić. Koniec rozdziału trzeciego daje nam potrzebne wskazówki, jak należy się chronić. To bardzo ważne, abyśmy je rozumieli. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, czternasty, piętnasty werset ale Ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc od kogoś się tego nauczył, to znaczy od Jego babci i matki. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które Cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. W czym tkwi nasza siła? Czym jest ta jedyna rzecz, na której możemy polegać? To, co nigdy się nie zmienia i czego szatan nigdy nie pokona. To Pismo Święte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 Nie tylko kilku wersetów z Nowego Testamentu, ale także takie księgi jak Ezdrasza, Nehemiasza, Joba, czy mniejszych proroków. Potrzebujemy ich. Jeśli chcesz być w pełni przygotowany do wszelkiego dobrego dzieła, to potrzebujesz całego Pisma. Całe Pismo jest prawdziwe i cały jest inspirowany. Słowo Boże jest jedyną rzeczą, której szatan nie może pokonać. Nie kry się za Słowem Bożym, to wiara jest tarczą, Słowo Boże jest mieczem. Miecz nie służy do obrony, ale do ataku. Wielki mąż Boży poprzedniego pokolenia, pastor kościoła w Toronto, w Ontario, powiedział Ja się nie bronię, ani nie atakuję, ja tylko głoszę Słowo Boże. W mojej służbie nauczyłem się tego samego. Nie zajmuj się tropieniem diabła. Ktoś powiedział, nie uganiaj się za nim jak za królikiem, ale trzymaj się Słowa Bożego. Głoś je. Postaw Jezusa i Jego krzyż na pierwszym miejscu. Nie poświęcaj się sprawom o mniejszym znaczeniu. Głoś zbawienie. Głoś krew Jezusa. Głoś moc Ducha Świętego. Ogłaszaj prawdy Bożego Proroczego Słowa. Głoś, że Jezus Chrystus nadchodzi. Ile Kościołów kładzie dzisiaj nacisk na te sprawy? A są one dla chrześcijan błogosławioną nadzieją. W nich tkwi siła. W nich jest bezpieczeństwo. I one są odpowiedzią. Miliony współczesnych chrześcijan są odciągane od prawd, autorytetu, doskonałości i pełni Słowa Bożego. Nie dajcie się tak zwieść. Trzymajcie się Bożego Słowa. Pomódlmy się teraz krótko i prośmy Boga, abyśmy okazali wierność Jego Słowu. Panie, dzisiaj pozwoliłeś mi wezwać Twój lud do powrotu, do prostej i pozytywnej wiary w zapisane Słowo Boże i w Jezusa, który jest osobowym Słowem Bożym. Prosimy Cię, abyś usunął z naszych umysłów i naszego życia sprawy, które nie są bezpośrednio z Tobą związane, które są drugorzędne. I pozwolił nam wrócić do fundamentu i na nim budować. Panie, mówiłem dzisiaj o miłości własnej, która jest korzeniem naszych problemów. Prosimy Cię, abyś rozprawił się z samolubstwem w naszym życiu. wyrwi ten korzeń, abyśmy mogli wydać dobry owoc wyrastający z Ewangelii i Słowa Bożego. Panie, w Twoim imieniu się modlimy.